Festivalum. Odcinek ósmy Dziesiąty festiwal filmu i sztuki Dwa brzegi Fotograf Tomasz Fikora oraz projektantka Chichi Ude przygotowali wspaniałą wystawę zatytułowaną Tribute to Colors. Oto spotkanie z nimi. Proszę Państwa, e, Tribute to Colors. Wystawa piękna, niezwykła, którą ja jeszcze nie widziałam e, osobiście w sensie obrazów e, e, w rzeczywistości, ale ten właśnie album, a właściwie zeszyt, który pokazuje, jaki to jest Tribute to colors, czyli jaki to jest hołd złożony kolorom, no bardzo, bardzo, bardzo fajne, piękne. Opowiedzcie, proszę bardzo, o pomyśle i, i o, o, o tym, jak powstawały te dzieła, bo to nie są to nawet fotografie tylko, prawda? to jest coś więcej. Nazwałem fotografią takie, że ona nigdy nie sprzysta. Ja po prostu nie, nie, nie przepadam za zdjęciami perfekcyjnymi, bo w zasadzie ta perfekcja w życiu nie istnieje i nie ma się co oszukiwać i bardzo lubię eksponować wszelkiego rodzaju błędy, które, których człowiek nie jest w stanie uniknąć i one powstają podczas procesu. Skąd się wziął pomysł? Otóż jak już wspomniałaś Męćmierz bardzo mocno pukał przez wiele lat do dwóch brzegów i chciał być takim, no nigdy nie będzie równorzędnym, ale wartościowym partnerem i dzięki Bartkowi Dniewskiemu, który użyczył swojej stodoły, gdzie odbywają się koncerty towarzyszące festiwalowi w ramach festiwalu, wystawy, a również co roku wisi na płocie wystawa, która jest w zasadzie wykonana, dedykowana mieszkańcom lokalnym, jak i turystom, ale głównie chodzi o lokalnych mieszkańców. I otóż w tym roku, na przełomie roku spotkaliśmy się z Batkiem, tak sobie pomyśleliśmy, że bardzo niedobre rzeczy się dzieją w naszym kraju. Polacy zaczynają być bardzo kastrofobiczni i xenofobiczni i te nastroje są cały czas podsycane. Skoro Polacy się zaczynają bać różno, różnych kolorów, ja nie mówię w tej chwili tylko o barwach kwiatów, ale y, ludzi, którzy mają inną kandydację skóry, to to się zacznie przeradać w agresji. Niestety jest w pewnym sensie zielone światło. Starszy się ludzi przed uchodźmi, uchodźcami, znana pani minister, jedna z minister, bez przerwy powtarza, że nic dobrego nie będziemy mieli, nie, nie czeka nas ze strony uchodźców, poza gwałtami i rabunkami. E, Pani premier bez przerwy mija się z prawdą mówiąc, że myśmy już przyjęli, przyjęli 100 tysięcy e, uchodźców, co nie jest prawdą, bo przyjęliśmy zaledwie 60 Ukraińców, a ta cała reszta to są ludzie, którzy przyjeżdżają na własną rękę, pracują i państwo się nimi w ogóle nie zajmuje. Więc mamy, ponieważ media są w rękach tej chwili rządu, więc ludzie, przeciętny człowiek ma bardzo skrzywiony obraz. I postanowiliśmy zrobić taką, przyłożyć taką małą cegiełkę do tego, żeby ludzie mogli się oswoić z tym, że kolor skóry i w ogóle kolor jest czymś absolutnie wspaniałym w każdym jego aspekcie. I stąd się wziął pomysł, żeby zrobić y, wystawę y, na temat kolorów. I w tym momencie Bartek mi wspomniał o tu siedzącej przyci, że jest taka cudowna osoba w Warszawie, y, która ma korzenie afrykańskie i która inspirowana tymi fantastycznymi, kolorowymi wzorami y, i grafikami y, za, zajęła się projektowaniem w zasadzie to, to nie jest moda, to są to jest projektowanie poszczególnych kostiumów, marynarek, za każdym razem zmienia materiały. To nie jest taka seryjna produkcja. No i spotkaliśmy się z Cici pół roku temu raptem. Chyba się od razu polubiliśmy, jak się dowiedzieliśmy, co trzeba razem zrobić. I ta osoba yy, dała mi absolutny, absolutną swobodę, jeśli chodzi o traktowanie kolorów. Ja jej od razu zapytałem, czy nie będziemy ani ja zabiję, mnie, jeśli ja będę zmieniał te kolory, jeśli będę wprowadzał jeszcze dodatkowe barwy. Ona się bardzo ucieszyła, bo wydaje mi się, że czy ci nawet w ten sposób się gdzieś tam dalej inspiruje, że, że to, co jest wydrukowane, nie musi być końcem naszej wyobraźni, że można jeszcze pójść dalej i tak dalej. No i zaczęliśmy poszukiwać ludzi. Naszymi modelami nie mieliśmy ci modelu właśnie. Mieli być ludzie, normalni, zwykli ludzie, tak jak ty, tak jak ja, tak jak nasi przyjaciele w różnym wieku. I fotografowaliśmy, fotografowaliśmy w różnych takich sytuacjach. No i to wszystko wisi na płocie, będzie jeździło po Polsce i mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób może troszeczkę przestanie ochłodzić te takie nastroje negatywne wobec ludzi inaczej wyglądających, bo to są najprymity, najprymitywniejsze reakcji. Ale oczywiście. Dzień dobry. Ja takie pytanie osobiste. Czym dla was jest kolor? I jakimi kolorami opisalibyście się na zaję? Właśnie pytanie. Ja myślę, że czici została świetnie już opisana przez Grażyny. Nic więcej nie można dodać. Czyli tak, to jest Nie, Ale twój kolor, czy umiałabyś określić jakiś kolor, który o poranku, czy po południu? No, no, ja jestem, nie. Ja jestem, ja jestem całą gamą kolorów, tak naprawdę I, i nie mam ani ulubionego, ani jakiegoś mniej y, y, lubianego, nie, nie mam czegoś takiego niestety, więc nie odpowiadam Tobie na Twoje pytanie, to trudno. Wystarczająco, się... pogodzę się. A ja bardzo lubię kolory czarno-białe na przykład w tak. fotografii. E, bo tam jest cała barw, prawda? Natomiast jeśli chodzi o ubranie, to od kiedy dostałem od swojego syna taką piękną, kolorową apaszkę z bodajże Birmy, czy z, już nie pamiętam, gdzie jakiego to kraju było, założyłem na siebie, pomyślałem sobie, Boże, szkoda tych straconych lat, że chodziłem, że taki miałem okres czarny, na przykład. Wyglądałem już w diabeł. Jeszcze nie miałem. Włosów siwych, więc to był koszmarny okres, taki smutny dosyć. I teraz pomyślałem się, że to stracone yy, yy, życie, większość niż pół życia. Ale jak poznałem, czy ci to wiedziałem, że już mam to problem zielonowo. z głowy, tak, że będę już do końca życia w kolorach. I bardzo lubię czerwień, jednak, która była tak znienawidzana w czasie tamtego ustroju, to jednak to jest taki kolor, który mi sam bo. Bo to w zasadzie każdy, który jest intensywny, intensywność koloru jest niewiarygodna. Ale ile tych czerwieni jest? To jest, to no jest, jest następna właśnie. sprawa, prawda? Czerwień, mówimy czerwień, powiedziałeś w tamtym okresie. Tamta czerwień też nie była czerwienią, to był jeszcze jakiś tam inny kolor, już nie pamiętam jak się dokładnie nazywa. Ale no to te czerwień, tak samo flaga polska tak naprawdę nie jest biało-czerwona, tylko jest biało jak, jakaś też nie pamięta ktoś, ale jest jakieś takie określenie na ten. Ten, ten, ten pseudo czerwień, która, no czerwony makowy może ale być. Wtedy były kolory czerwone trochę takie brudnawe. W ogóle ubrania były niebieskie albo czerwone, ale to były brudne kolory. No no tak, no wtedy żadne... w ogóle było. Wino Zywności. też było białe i czerwone. Tak. No, tak. Otóż to, nie mówił, nie pytał kelner nie czy tak. to prakny, czy brudne. Nie, tam, biały, czy czerwone. Biały, czy czerwone? <śmiech>